Chciałam powiedzieć, że autor tego wystąpienia nie jestem ja niestety kapelem opublikański specjalista z lewej na i tego tylko zastępuje za systematycznie przepraszam. Jest to taka doktryna wypracowana w systemie anglosaskim, która polega na tym, że można skorzystać z tego prawa autorskiego nie tylko do pytania autora o zgodę, ale także w bardzo szerokim zakresie. Dotyczy to nie tylko wykorzystania publicznego, W tej jest to także zasada, która pozwala na korzystanie z tego, utworu poprzez jego zmianę, czyli to, co my w terenie polskim uważamy <coughs> za opracowanie utworu. W tej już została wypracowana i zastosowana w, w Stanach zjednoczonych w 1841 roku w sprawie przeciwko kwastu, przeciwko masz i ponad 100 lat czekało na skodyfikowanie, na przyjęcie tego skodyfikowanego to dokonało się w 1971 roku, zostało wprowadzone do przepisów jak w artykuł 107 kapilań, tak, z 1976 roku. Ta zasada otwarta jest na w zasadzie takich czterech przesłanek, które już, czyli no takie dobry w porządku, używanie skrótu prawa autorskiego no jest dozwolone wtedy, kiedy zostaną zastosowane cztery przesłanki, kiedy są spełnione cztery przesłanki. Te przesłanki są następujące: cel oraz charakter użycia utworu. Tutaj takim przykładem jest sprawa AudioScript przeciwko Chodziło o przedstawiciela, książki do skanowania, yy, były one chronione i uznane za yy, w porządku wykorzystanie, pod warunkiem, że później wykorzystywać będą te, te, te, te przepraszam skany będą wykorzystywane w trzech celach, czyli zgodzono się, że to użycie ze skanowaniem tych książek jest w porządku, jeżeli zostały wykorzystane następują w następujących celach, zachowanie przez archiwizację utworu, umożliwienie elektronicznego dostępu dla osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych takich, które nie mogłyby przeczytać wersji budowanej i włączenie ich tak, żeby można było je wyszukiwać wyszukiwarkach elektronicznych. Drugą przesłanką korzystania z planem dla lus jest charaktery uchwały democjnego pod ochroną. Tutaj przykładem jest dywakiwcą samochodem nowochodu, przeciw opcji 15-stodalem Kandydat na gobernatora wykorzystał fragment w piosenki, która była wykorzystywana przez jego kontr kandydata w, w, w jego debacie politycznej. Uznał wtedy, że wykorzystanie to przez innego uczestnika realizacji politycznej jako punktu odniesienia do doktryny politycznej, o której kandydat mówił, jest zgodne z zasadą Kolejna zasada, kolejna przesłanka, która powinna być spełniona. Gdybym czytam, że przerzucę, to nie będzie. <grymne> Wielkość i istotność fragmentu użytego w stosunku do całego uchwały. Tutaj przykładem jest strema przeciwko wolnym wóz, której której Dziad zacytował sześć niepublikowały pism tego autora oraz zapisów księgowych, wiele zapisów księgowych. Są uznał, że jest to zgodne z dyrektywą, w lus, ponieważ te listy, te sześć listów, zaledwie jeden listów, które e, e, nie publikował, które nie opublikował, a w tej publikacji był łącznie informacyjny. Kolejna zasada, kolejna przesłanka, która musi być spełniana to jest skutek, jaki by wykorzystanie utworu dla całej obecnej i przyszłej wartości tej, tej, tej tego utworu. E, tutaj takim przykładem jest sprawa Hasle magazyn przeciwko komunalów w Wydatnictwo -e Wydawnictwo lekce lekceważące wypowiedzi na temat e, pewnego księdza na jednej stronie magazynu Hasler. w wielu tysiącach egzemplarzy i dołożył do swojej publikacji dla która miała na celu zbieranie funduszy na cel karytatywny. Sąd uznał, że w takiej sytuacji kopiowanie e, tych, e, tych publikacji było dozwolone nie zmniejszyło nie zmniejszy do wartości rynkowej na to, ponieważ tak naprawdę był już on poza dystrybucją i w związku z tym nie jego wartości rękowej. Przez te lata, już od 1841 roku było, jest bardzo bogata orzecznictwa w gruncie tej i można wytrzymać następujące przesłanki, które potwierdzają, że ten dozwolotny użytek jest w porządku, czyli jest w prawie. Stworzenie dzieła na temat pracy, konsekwencji dla zawodowego życia utworu autora pierwotnego, w tym dla jego honoru i jego imienia, na wyrażająca się w jego bardziej użytkowym charakterze i w mniejszym stopniu indywidualnej twórczości. Eee, w przypadku twórów architektonicznych, a z które pełnią funkcję komercyjną, bardziej komercyjną niż estetyczną, twórca takiego dzieła o charakterze w większym stopniu użytkowym musi mieć na gruncie doktryny lejów świadomość przyszłych potrzeb użytkowników. Kolejna przesłanka to niska rana lub danego utworu i stopień czyli Niewielki wkład stwórczy stworzyła, niska wartość ekonomiczna tego utworu, znaczne ryzyko finansowe podmiotu, który wykorzystał utwór pierwotny. Potrzeby gospodarcze, potrzeby gospodarcze po stronie użytkownika. Zmiana elementów drugorzędnych w utworze pierwotnym. Zwyczaj i dalej dalszej. W przypadku, i tutaj, przepraszam bardzo, Trzeba powiedzieć, że ta doktryna została w pełni inkorporowana do przepisów amerykańskich, do systemu prawnych amerykańskiego i izraelskiego. Jednak pewne elementy zostały wykorzystane w wielu zimach prawnych, na przykład w Kanadzie, w Korei Południowej, w Filipinach Australii, w Niemczech, tutaj w Europie oraz wielu innych. Należy się zastanowić, czy ta doktryna miałaby zastosowanie w polskim, w polskich przekształtownych, w, w polskich tutaj zasadach, które w, w, w, w, w Polsce obowiązują. I trzeba powiedzieć tak, że tak jak Państwo zapewne wiecie, w Polsce jest tak zwany użytek, dozwolony użytek i on obejmuje sprawę prywatną, ale też w pewnym zakresie sprawę publiczną. Tutaj prawa amerykańskie, czyli ta doktryna różni się w sposób zasadniczy od przepisów polskich i tego, co jest Polsce. Po pierwsze, ta doktryna nie odróżnia użytku prywatnego od publicznego. Czyli ta zasada już może być użyta w każdej z tych w każdej z tej sytuacji. Felmus pozwala na modyfikację ustawy W Polsce na gruncie jest to możliwe ze zgodą twórcy. use oznacza prawo do bezpłatnego korzystania z utworu, tak jak już powiedziałem, niekoniecznie do użytku terennego. I tutaj też kolejna rzecz, która odmienia to prawo już, to prawo od tego, które jest w To znaczy to, że taka zasada nie została zastosowana, już musił udowodnić właściciel tego uchwały, czyli posiadaż da autorskich w Polsce jest to odwrotnie. I tutaj może najważniejsza rzecz, mianowicie ta stosowanie tej obteleny narusza porządek prawny, te wszystkie zobowiązania, które Polska także podjęła na gruncie przepisów międzynarodowych, przede wszystkim konwencji berdeńskiej. Konwencja berdeńska pozwala na korzystanie z studiów utworów autora, bez, zgody, bez płacenia, ale w pewnych, szczególnych przypadkach i pod warunkiem, że nie wyrządzi o szkody normalnego korzystania z ziełów i nie przyniesie nieuzasadnionego oszczędku autorowi. Te przepisy, czyli ta zasada, Trzech zasad z konwencji jest wprowadzonym do przepisów prawnych prawa autorskiego w Polsce. Tutaj można na koniec powiedzieć, że na pewno na pewną niewątpliwą, przepraszam, zaletą tego korzystania jest to, że jest to korzystanie bardzo elastyczne. I tutaj w wielu wypadkach naprawdę można by skorzystać z dużego prawa autorskiego, no, w zasadzie bez wielu przesłanek. Dziękuję, państwu.